Co się dzieje? Gadaj! Musimy... Słuchaj, dobra. Słuchaj. Musimy porozmawiać. Coś tu się dzieje. Ech, mamu... Ja? Co nie? dzieje? To tu nie o to chodzi. Powiedz mi, gdzie ostatnio byłeś? Bo to ja sobie o coś śmiejęć.